Na, na zawsze keep calm, na, zawsze keep calm, na, zawsze keep calm, na, zawsze keep calm, na, zawsze keep calm, na zawsze hip-hop, hip-hop <głos> Tak na zawsze tak. Teraz wyraźnie jak czarne na białym Dla mnie hip-hop jest życiem całym W yeah. swoim klimacie, nieźle się kręcę Raduje mnie, że jestem MC Pierwsze rymy przed lustrem w łazience I tak do dziś i na zawsze przy tej muzyce wrażenia najciekawsze to jak, jak jazda, jazda, kolejką jazda. górską, bez pasów bezpieczeństwa, dużo szaleństwa, układane pokrywieństwa. Robisz swoje, wychodzisz na podbóź świata, świata. Wiesz, że masz, masz brata. brata Wolny styl wokół nas lata Lata, lata lecą, lata, lata le le lecą Przeważnie do przodu i na równo z czasem Lubię dobry bit. rasowany basem Na czarnych płytach jest dużo inspiracji, inspiracji. Nowych kreacji, teraz ja w akcji, akcji. chwycił mocno za nogi Ciągnie do, do siebie jak, jak przyciąganie ziemskie do podłogi Wiele możliwości, więc różne są drogi Różne są drogi, robię co chcę, bez żadnych zahamowań, małych dozowań, dawek stosowań To daję całe pole do popisu Mikrofon, Mikrofon w strefie zapisu hip hop, hip -hop nie kończy się, jak, jak dzień ten? zachodem słońca. Ja, ja już, już wybrałem, wybrałem i tak na zawsze, i tak do końca. Na zawsze hip-hop na, nana, na zawsze hip-hop -hop, hip nana.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 jeśli ma to być temat, to proste dwa słowa Na no zawsze hip-hop, taka jest moja przedmowa Nowa czy stara, to jest nieważne Ważne jest to, że remy są odważne Skomplikowana czy prosta od razu Nie można oglądać czarnego obrazu Monitora, moja myśl jest spora byś zachorował, to wstąp do doktora Medyczne lekarstwo, tu nic nie pomoże Gdy przestaniesz rymować, to będzie coraz gorzej Tak, dobra opinia, tu ci nie pomoże nie pomoże, tak Wypraktykowana, rzecz powszechnie znana Taka jest prawda i jest mi dobrze znana Lepiej się obudzić późno niż wcale Jak się nie obudzisz, to jest po karnawale Możesz się przerzucić na muzykę poplecz. Dla mnie najważniejszy jest zawsze hip hop Na, zawsze hip hop, na, na Na zawsze hip hop, -hop na, na zawsze hip hop, na, na zawsze hip hop, na, na zawsze hip hop, na, hip -hop. Na, na na zawsze hip hop, hip hop, tak na zawsze. Ha.